Pod namiotem słowa. Tom poezji łagodnia wydany został w Krakowie w 2012 roku. Autorem jest Janusz Andrzejczak z Torunia, który się w tym mieście urodził w 1956 roku. Wiersz Ziarno. To tam byliśmy, to tam poprzez trawy patrzyliśmy w niebo. Dzięcioł przeleciał i cień przeleciał, jakby dla zabawy wyniknął, gdzie dziupla lub gdzie dziura krecia. Byliśmy, gdzie mech, gdzie puszcza.